Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Właściwie Grażyny Torbicki w Kafe Kocham Kino. byli głównie aktorzy z najnowszej produkcji Telewizji Polskiej pod tytułem Prokurator. Witam Was serdecznie na dwóch brzegach w Cafe Kocham Kino. Cieszę się, że zdradzicie nam wszystkie tajemnice, jakie związane są z tym, z tym serialem, o którym ja powiem jeszcze tylko tyle że scenariusz napisa napisali bracia Miłoszewscy, a więc jest to gwarancja, że jeśli bohaterem jest prokurator i w ogóle rzecz rozgrywa się w świecie, no właśnie takim prokuratorskim, policyjnym, w świecie przestępczym, będziemy mieli do czynienia z dobrą dawką emocji, suspensu, mam nadzieję, no bo Zygmunt Miłoszewski y, znany jest y, doskonale szerokiej y, publiczności, szerokiemu gronu odbiorców, jako autor powieści, gdzie głównym bohaterem jest prokurator Szacki. A tutaj będziemy mieli do czynienia z prokuratorem Trochę. Prochem, którego gra właśnie Jacek Koman, a jego partnerem jest... E, komisarz Witold Kielak. Ja mam e, głos Witam, Kielak, komisarz mniej więcej mojego, mojego wieku, będzie w... Nawet uchwały. Współpracował, tak, z, z Kazimierzem trochę. No właśnie musicie nam teraz opowiedzieć troszeczkę... Yy... To jest niełatwe zadanie, no bo... Ja wiem, bo nie możecie za dużo zdradzić. Ale jednak musimy powiedzieć, ponieważ ja, przyznam, jestem bardzo ciekawa, co tam się będzie działo, na czym polega wyjątkowość tego projektu. Też jestem w takiej samej sytuacji jak państwo, bo widziałam tylko ten 30-sekundowy zwiastun, który zapowiada naprawdę się bardzo No Za wiele nie było widać i też słychać do końca, bo aktor jeden, ten młodszy, słabo mówił też. Ja nie, tego, i... nie byłam, ja nie zauważyłam. Nie byłam aż tak e, dociekliwa. Któryś z młodszych? Jak wspomniałem, niełatwo się mówi o, o tym serialu, Jak o każdym e, kryminalnym serialu, który polega na zagadkach, no bo musimy się e, cenzurować. Co możemy powiedzieć? E, jest to serial w tej chwili 10 odcinków, Serial tak zwany case'owy, czyli, czyli każdy odcinek dotyczy osobnej sprawy, którą, osobnej zagadki kryminalnej, którą rozwiązujemy wspólnie, komisarz i, i prokurator, Proch i Kielak, to może to trzeba podkryć. O, po prostu te zagadki kryminalne. Zwykle jest to zbrodnia, chociaż y, nie zawsze. Y, na, na czym polega wyjątkowość? Te scenariusze są nasze, rdzenne, polskie, jak, jak Pani wspomniała, napisane przez, przez dwóch utalentowanych y, pisarzy, których ogólną działalność nie, nie, nie, często jesteśmy, nie często mamy okazję zobaczyć. Tu bracia zgodnie i, i z dużym sukcesem napisali tych 10 odcinków. Seria jest, rzecz dzieje się w Warszawie i, i plan był taki, ambitny plan, żeby żeby działo się to w takich miejscach, ikonach. I niektóre z nich udało nam się zorganizować. Były... Jakie to są miejsca takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego? Na antypodach, z tego co czytałam, to warszawskie zoo. Zgadza się czy nie? Na antypodach? Znaczy nie, bo w stosunku do Muzeum Powstania Warszawskiego. A, tak, tak, tak. To miejsce, które jest... Jestem wyczulony na, na, na słowo antypody. E, tak, że, że zupełnie skrajnie, skrajne... Um, Lokalizacje. Miejsce. Lokalizacje, tak. powiedz coś. <laughs> Więcej nagrań na www.podcaston.eu